Program Drugi Polskiego Radia jest szósta. Poranek dwójki. Dziś piątek, 17 kwietnia. Słońce wzeszło 25 minut temu, a zajdzie o 19.37. To oznacza, że gonimy najdłuższy dzień w roku. Brakuje nam do niego dwóch godzin i trzech kwadransów. No ale sami państwo zobaczą, szybko pójdzie. Pogoda. O tej porze uwaga na mgły. Dziś ma być ciepło, choć w konkretnych miejscach naszego kraju 20 stopni, miejscami na południowym zachodzie, tak mówią synoptycy, który, którzy chwilę później mówią też, że na helu będzie zaledwie 6 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Przeważający obszar Polski to 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali, potem będzie rosło. Muzycznie poranek zaczynamy od jazzowego substytutu kawy, a zatem Broken Brass Ensemble. Brothers Tak nazywał się utwór, od, tego, od którego zaczęliśmy. Muzykę na dziś przygotował Andrzej Zieliński. Realizuje Magdalena Wojtulanis, wydaje Monika Kopcik. Ja nazywam się Roch Siciński. O czym dziś w porannym programie? Kilka szczegółów możemy już Państwu zdradzić. Jak zawsze zaczniemy od tego, co w dwójkowym kalendarium i płynnie, bo przez poranny cykl poetycki przejdziemy do tematu literackiego. O książce Chłodnia, czyli Grzejnia opowiedzą Dorota Karaś i Marek Sterlingow. Tytuł może nie, przynajmniej na pierwszy rzut ucha, nie podaje nam bezpośrednich skojarzeń, to wyjaśnię. Jest to wywiad rzeka z Małgorzatą Scheinert. Zapowiadaliśmy, o czym będziemy rozmawiać i ona się do tego spotkania ze swojego życia przygotowywała. Znaczy, przyglądała listy, przypominała sobie coś, przypominała sobie wycinki prasowe. Ona ma niesamowite archiwum. Słynna reportażystka. Jeszcze w kwietniu świętować będzie dziewięćdziesiąte urodziny. Przed siódmą odwiedzimy też Teatr Wyobraźni. Przyjrzymy się pracom nad premierą Pociągu do Moskwy. To nowe słuchowisko, które reżyseruje Łukasz Lewandowski.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 Międzynarodowa kariera artystki, międzynarodowy skład na jej świeżutkiej płycie to główne tematy rozmowy, na którą zapraszamy około 7.30. Godzinę później o 8.30 nasze studio odwiedzi inna artystka Aga Kiepuszewska. Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, która zajrzy do dwójki ze swoją najnowszą płytą, jej premiera właśnie dziś, a tytuł to Cisza Wszystkich Łąk. Będziemy mieć dla Państwa w związku z tym fonograficzne prezenty do zdobycia. A to oczywiście nie wszystko, bo między innymi usłyszymy ostatnią rekomendację kulturalną od profesora Andrzeja Szczerskiego i przygotujemy Państwa do świętowania Światowego Dnia Płyty Winylowej. Tu z pomocą przyjdzie nam Przemek Psikuta. No i bilety na koncerty do wygrania. Ale wszystko w swoim czasie. To zespół Bastera Williamsa, basisty, który pierwsze zawodowe zlecenie, czyli granie za pieniądze, zrealizował w wieku 14 lat. Dziś świętuje 84. urodziny, a więc szybka matematyka. Poza urodzinami świętuje też 70-lecie pracy artystycznej. Kalendarium Do kalendarza i naszych radiowych archiwów zajrzała Katarzyna Sowińska. 165 lat temu zmarł Józef Paszkowski, poeta i tłumacz, który przybliżał Polakom dramaty Williama Szekspira. Nie będzie mi już bruździł ten pan Kawdor. Już zdradą jego naznaczona meta. Idź mu śmierć obwieść Tanie i magbeta. Powitaj jego mianem. 141 lat temu urodziła się Karen Blixen, autorka Pożegnania z Afryką. Przeżyła nieprawdopodobną życiową przygodę, jak na człowieka no, urodzonego w XIX wieku i kształconego już w XX. Mianowicie spędziła właściwie prawie 18 lat w Kenii, w Afryce, próbując utrzymać farmę kawy. Farma była ogromna. Jest to jedna z takich bardzo jasnych, wspaniałych przygód, jakie Blixen przeżyła, wyrwawszy się za sprawą. Małżeństwa ze szwedzkim kuzynem, baronem Brur von Blixen, Fineke wyrwawszy się z nudnej i mieszczańskiej ponurej Danii. Opowiadał profesor Hieronim Hojnacki. Podbiła Europę, Broadway, zachwycała głosem i charyzmą. 114 lat temu przyszła na świat Marta Egert, węgierska gwiazda operetki, a także kina. Była żoną Jana Kiepury. Teraz zaśpiewam węgierskich pieśń e, Bartoka. się Czarny Laternoir Sto 102 lata temu powstała legendarna wytwórnia Metro Goldwyn Mayer. Jej znakiem rozpoznawczym na ekranie stał się ryczący lew a wśród założycieli był urodzony w Warszawie producent Samuel Goldwyn. Był nieznośnym człowiekiem jako człowiek. Miał szalony temperament, wybuchowy, kaleczący język. Nie nauczył się tego języka, zresztą jego te, te, te goldwinizmy przeszły do historii w ogóle języka angielskiego i literatury amerykańskiej. 101 lat temu urodził się profesor Stefan Treugut, Wybitny znawca teatru, autor słynnych wprowadzeń do spektakli teatru telewizji. Profesor Stefan Treugut należał do tych naszych nauczycieli akademickich, do których słowo autorytet przylegało, myślę, jak mało do kogo. To był badacz romantyzmu, przecież bardzo wybitny i jeden z najwybitniejszych w swoim czasie. który szukał czegoś, co mogłoby współczesnym młodym ludziom przybliżyć skalę wyobraźni Słowackiego i powiedział, że to chyba jest wyobraźnia, której dorównują wyłącznie współcześni kosmologowie i nikt w dzisiejszym świecie nie myśli aż tak z takim rozmachem jak Słowacki. Te wrażenia wyniesione z tego telewizora o dziwo się na drodze naukowej potwierdzały? Mówiły profesor Barbara Osterlow i profesor Maria Prusak. 45 lat temu zmarł Ludwik Sempoliński, legenda sceny mistrz kabaretu i estrady. Pierwszy kabaret z prawdziwego zdarzenia, kabaret literacki, powstał w Warszawie w 1909 roku, to znaczy Momus, bo taki liczę początek warszawskiego kabaretu, prawda? bo Zielony Balonik był w Krakowie o parę lat wcześniej. Pierwszy ulubieńcy publiczności powstali Mrozińska, Lubelski, Ulanowski, znakomity konferansjer, nowe kabarety Kochlik, Parisiana... 12 lat temu zmarł Gabriel Garcia Márquez, laureat literackiej Nagrody Nobla, mistrz realizmu magicznego. Jego 100 lat samotności to jedna z najważniejszych powieści XX wieku. Był urodzonym gawędziarzem, uwielbiał snuć anegdoty, mówił tłumacz Carlos Marodan Casas. Wielokrotnie to powtarza, że miał wspaniałe dzieciństwo, bo miał wspaniałych dziadków i że właściwie on został pisarzem dzięki nim. I że wszystko to, co napisał, to właściwie są opowieści jego dziadka i babci. I okazuje się, że rzeczywiście jest wiele wątków no, rodzinnych powiedzmy w twórczości kolumbijskiego pisarza. Rok temu pożegnaliśmy Krystynę Miłobęską, poetkę ciszy i prostoty, potrafiącą z kilku słów tworzyć cały świat. Sięgnijmy do radiowego archiwum i przypomnijmy na koniec jeden z wierszy w interpretacji autorki. Jestem do znikania, chcę niczym świadczyć, niczego wziąć, niczego mieć, nikogo zatrzymać. I też się, Boże, podróże, żeby nie było więcej, żeby mi się dużo widziało. Jestem wszystkim, czego nie mam, furtką bez ogrodu. To głos Krystyny Miłobędzkiej. Już rok. Jest 6:18. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, a przed nami blonotowska klasyka połowy lat 50., Keny Doram. że to była klasyka jazzu, ale kto te 70 lat temu wiedział, że tak się stanie, że ta część katalogu nowojorskiej wytwórni z niebieską nutką będzie przedstawiana jako kanon całego gatunku. A co z dzisiejszych nagrań będzie punktem odniesienia do reszty płyt? Tego nie wiemy. No i szczerze mówiąc, to nawet nie nam oceniać. Wszystko okaże się za kilka dekad. Ja polecam zaufać przeczuciu, kierować się subiektywnym gustem, smakiem, ale jeśli ktoś szuka wyznacznika, to może sprawdzać ankiety, plebiscyty, nagrody, rankingi. W niedzielę poznaliśmy m.in. jazzowy album Roku, wybrany przez Akademię Fonograficzną. Mam na myśli oczywiście nagrodę Fryderyk. Ta statuetka powędrowała do Szymona Miki za album Agma, a tak się składa, że jeden z utworów z tej Płyty czeka na start na naszej porannej playliście w dwójce. Basista z Węgier, kontrabasista z Polski, trębacz ze Słowacji, wokalistka z Korei Południowej. Takich artystów zaprosił do nagrodzonego polską nagrodą albumu Szymon Mika, album Agma. Wiersz na dzień dobry. Po raz ostatni w tym tygodniu prezentujemy w poranku dwójki poetycką twórczość Samuela Becketa, Gdy w 1969 roku Akademia Szwedzka przyznawała pisarzowi literackiego Nobla, którego zresztą osobiście w Sztokholmie nie odebrał, podkreślano nowatorstwo jego dramatów i prozy, ale irlandzki pisarz był też poetą i tłumaczem. Tworzył w dwóch językach, angielskim i francuskim. To miało też oczywiście wpływ na jego literaturę. O tym dziś opowie i przeczyta swój przekład jednego z wierszy Becketa, tłumacz i reżyser sztuk irlandzkiego noblisty Antoni Libera. Becket był wybitnie uzdolniony językowo. On znał przecież chyba siedem języków, w tym cztery nowożytne, czy pięć nowożytnych, bo poza rodzimym angielskim, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki. To on znał te języki i jeszcze znał łacinę i grekę, no powiedzmy biernie, ale potrafił się nią posługiwać. Istnieje tom przekładów jego poetów hiszpańskich i meksykańskich oraz istnieją przekłady poetów francuskich na angielski, jak Chamfort. On specjalizował się właśnie w tych aforyzmach Chamforta. I poza tym no, przetłumaczył statek pijany Ramboda więc ma w swym dorobku wiele przekładów, które też świadczą prawda, o jakimś zacięciu poetyckim. Ja mogę przeczytać jeden wiersz sprzed wojny, właśnie to jest wiersz napisany po francusku jako jeden z pierwszych utworów po francusku i ja to tłumaczyłem z francuskiego, napisany w, w latach 37-39, który charakteryzuje się radykalną zmianą tonu czy dykcji, jak to się mówi, poetyckiej, właśnie z tej erudycyjnej, z tej bardzo gęstej, pełnej odniesień na taką właśnie czystą lirykę. Otóż przejście na francuski powodowało destylację myśli, jeśli można tak powiedzieć, to znaczy, że on wtedy właśnie odrzucił tę erudycyjność i tę kulturowość tej poezji na rzecz czystego wyrazu, czegoś bardzo takiego krystalicznego. To jest wiersz no, egzystencjalny, który nie ma żadnych odniesień literackich czy biblijnych. To jest wiersz bez tytułu, bardzo krótki, charakterystyczny dla beketa. Przychodzą, jedna po drugiej, są inne i takie same, i z każdą jest inaczej, i z każdą jest tak samo, i nigdy nie ma miłości. Tak samo i inaczej. Co w przyszłym tygodniu, w naszym porannym cyklu poetyckim, zbliża się jubileusz 80. urodzin Andrzeja Seweryna i to jego głos będzie w centrum naszej uwagi o tej porze już od poniedziałku. Doprecyzuję może, że Andrzej Seweryn urodziny świętować będzie dokładnie w przyszłą sobotę. Zdradzę też, że w jego interpretacji posłuchamy wierszy z naszego archiwum, między innymi Zbigniewa Herberta czy Stanisława Barańczaka. Strzelczyk strzelczyk, skrzypce, Romual Tara gitara, Piotr Rodowicz, kontrabas. Przed tym jak usłyszeliśmy to trio wspomniałem o zbliżających się urodzinach Andrzeja Seweryna, to zbliżająca się osiemdziesiątka. Za to jeszcze piękniejszy jubileusz w kwietniu obchodzić będzie Małgorzata Szejnert. I w związku ze zbliżającymi się urodzinami jednej z najwybitniejszych polskich pisarek, mistrzyni reportażu, nauczycielki pokoleń reporterów i reporterek, m.in. Magdaleny Grzebałkowskiej, Jacka Hugo Badera czy Mariusza Szczygła, ukazała się książka. Książka za Chłodnia, czyli grzejnia. To zapis rozmowy, jaki z Małgorzatą Sheinert przeprowadzili gdańscy reporterzy, z którymi spotkał się Marcin Mindykowski. O pracy nad tą książką opowiadają Marek Sterlingow i Dorota Karaś. Jesteśmy dziennikarzami od bardzo dawna z Markiem. Przepracowaliśmy w redakcjach sporo czasu i obserwowanie tego, jak ten zawód się zmieniał, jest po prostu bardzo ciekawe. Scheiner zaczynała pracę w Kurierze Polskim. To była tak nieprawdopodobnie ciekawa redakcja. Dziecko Października. Spotkali się tam dziennikarze, którzy wcześniej siedzieli w więzieniach. No, tam były po prostu niesamowite postacie i ona jako młodziutka dziennikarka zaraz po studiach do tego Kuriera Polskiego trafiła. Zresztą za długo tam miejsca nie zagrzała, bo popełniła dość Duży błąd i trafiła do innej redakcji. Ale później pracowała też m.in. w Tygodniku Literatura i szefem był Jerzy Putrament, a później była współzałożycielką Gazety Wyborczej, której historię też staraliśmy się opowiedzieć, więc można powiedzieć, że zrobiliśmy taki ciąg dalszy tego, co było w Urbanie.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 Wasza bohaterka udzielała bardzo wielu wywiadów przy okazji promocji swoich książek, zwłaszcza tych napisanych już na emeryturze. Opowiadała także o swojej drodze dziennikarskiej, ale chyba po raz pierwszy w tym wywiadzie, w tej rozmowie, tak mocno odsłaniać także prywatnie. Czy to było dla niej trudne, komfortowe? Czy wymagało także od Was dużej dociekliwości? To wymagało łagodnej perswazji i ciągłej, i dość długotrwającej. Mi się wydawało to ważne, bo miałem uczucie, że żeby ją poznać, to trzeba się dowiedzieć o tym, co jest w życiu ważne. Dom, jakieś pieniądze. Skąd te pieniądze? Kiedy ich brakowało? Rodzina, trudności związane z miłością. Wydaje mi się, że to dopiero daje pełny obraz kobiety. Małgorzata Szejnit jest osobą bardzo otwartą. Bardzo otwarcie rozmawiającą na wszelkie tematy. W zasadzie nie było takich tematów, których nie moglibyśmy poruszać albo takich pytań, na które ona nie odpowiadała. Ale od początku było zastrzeżenie, że te sprawy tak najbardziej prywatne to ona zadecyduje na końcu na ile się odsłoni i tutaj jej motywem nie było to, żeby jakoś się chować, żeby najpierw opowiedzieć się, potem się chować. Ja dopiero później to zrozumiałam. Jej głównym motywem było to, żeby nikogo nie skrzywdzić. Ona chciała opowiedzieć swoją historię, ale jednocześnie no człowiek jest otoczony siatką relacji. Ona była przez długie lata związana z mężczyzną, który miał drugą rodzinę, miał dzieci, niewiele młodsze od niej. Rozmawialiśmy też z innymi osobami. To nie było tak, że spotykaliśmy się tylko z nią, ale rozmawialiśmy dużo z jej otoczeniem, z jej najbliższymi. I to była taka metoda, jak przy poprzednich książkach. W każdej książce poruszamy tematy, które są prywatne, drażliwe. W zasadzie można sobie postawić pytanie, czy należałoby o tym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 Po założeniu Gazety Wyborczej Małgorzata Scheinert zostaje kierowniczką działu reportażu. Na 15 lat rezygnuje z własnego pisania, ale spod jej redaktorskich skrzydeł wychodzą całe zastępy, całe pokolenia reporterów, gwiazd dzisiejszego reportażu, którym zawdzięczamy właściwie tę ogromną popularność literatury faktu. Do pisania Scheinert wraca dopiero na emeryturze i powstają wtedy nagradzane, doceniane książki. Można jakoś zważyć, co z tych dwóch rzeczy w jej karierze było ważniejsze? Dla mnie było fascynujące to, że natychmiast po przejściu na emeryturę, tak, ale jakby nominalnie tylko, ona wpada na pomysł, że będzie znowu pisała. I tak myślę sobie, bo też widzę to po sobie, że jest w pisaniu tak jak wszyscy piszący powtarzają, że nie znoszą samego pisania, to jednak jest w tym coś bardzo uzależniającego. I człowiek ma taką potrzebę po jakimś czasie, kiedy nie pisze, żeby sprawdzić, czy jeszcze potrafi pisać. I ja myślę, że ona też tak miała. I ona też o tym opowiada, że przygotowując się do swojej pierwszej książki, do Czarnego Ogrodu, nie miała żadnych przesłanek, żeby myśleć, że to będzie książka, która zdobędzie jakąś sławę, którą zdobyła później. Ona była tak przeważona, że spowodowała wypadek samochodowy w drodze na Śląsk. Także jej po prostu taka niepewność siebie jako reporterki po tylu tekstach, które już przecież w życiu napisała i po kilku książkach była ogromna, a jednocześnie ta chęć sprawdzenia się w pisaniu była silniejsza. Z Dorotą Karaś i Markiem Sterlingowym autorami wydanego właśnie książkowego wywiadu z Małgorzatą Scheiner spotkał się Marcin Mindykowski. Rzecz już w księgarniach, a więc polecamy, podobnie jak w sklepach płytowych, nowa, nowy album, nowa propozycja od Chrisa Pottera, której teraz posłuchamy. Sister Annie na antenie dwójki. Niedawno w Polsce, niedawno w Klubie Żak w Gdańsku wraz z zespołem The Bad Plus, a teraz na antenie dwójki w ramach nowości, którą Państwu proponuję. A my proponujemy Państwu zaproszenia na koncert. Jeśli słuchają nas Państwo z Krakowa lub okolic albo do Krakowa na weekend się wybierają, to mamy propozycję nie do odrzucenia. W niedzielę w Auditorium maksimum na ujocie w Krakowie wystąpi trio Mosdżer-Betlej-Smoliński. Leszek Mosdżer opowiadał o tej trasie koncertowej w poranku dwójki bodaj chwilę przed świętami wielkanocnymi. No a teraz już trasa się rozpędziła. Przystanek w Krakowie to także propozycja dla państwa. Proszę pisać poranek dwójki małpa radio.pl. Czekamy na maile w sprawie tych biletów, podwójnych zaproszeń na koncert, który odbędzie się w Uniwersytecie Jagiellońskim. My do odeślemy zaproszenia w formie elektronicznej poranek 2 małpa polskie Leszek Moszczer i muzyka z filmu Ikar o Mieczysławie Koszu, a w niedzielę w Krakowie finał trasy tria Moszczer, Betlej, Smoliński. Natomiast w sobotę wieczorem nie powinni się państwo ruszać z domu, albo można ewentualnie zabrać radio ze sobą, bo już jutro na naszej antenie premiera słuchowiska Tadeusza Słobodzianka pociąg do Moskwy w reżyserii Łukasza Lewandowskiego. Z artystami, którzy wzięli udział w nagraniu spotkała się Małgorzata Szymankiewicz. Nagrywamy właśnie słuchowisko tutaj w Teatrze Polskiego Radia. Wojciech Żołądkowicz. Rzecz dzieje się w pociągu. Są cztery osoby, trzech mężczyzn, jedna kobieta. Są to kandydaci na studia reżyserskie lub aktorskie w Moskwie. Wynika z tego bardzo burzliwa rozmowa, dysputa o narodowych naszych cechach, o literaturze o wyspiańskim, o Sienkiewiczu. Przywołujemy też romantyzm. Podróż trwa wiele godzin. W dodatku w Terespolu to czekanie na szersze tory. Podobno nigdy nie wiadomo, czy zdążą o czasie. Tam czas się nie liczy, żeby to przetrwać. Trzeba gadać albo upić się. Albo jedno i drugie. Słuchaj, pić nie możesz. Zostaje Jurek. A ja? Przecież ty wiesz wszystko o mnie, a ja o tobie. Lata pięćdziesiąte, czyli ciasne przedziały. Eliza Borowska. Myślę, że wtedy w tych przedziałach działo się dużo, ludzie jedli, palili, dyskutowali, jechało się dosyć długo, próbujemy to wszystko zrealizować, odtworzyć, to znaczy jemy, pijemy, jemy naprawdę, jestem już po prostu obżarta, bo Łukasz Lewandowski, który reżyseruje to słuchowisko, przygotował się wyśmienicie, dwa słoiki ogórków, dużo wody, no bo pijemy alkohol, wiadomo, że udajemy pijąc wodę gazowaną, niegazowaną, ogórki konserwowe, Kiełbasa, także dużo dobra dzisiaj yy, podczas nagrania, które i pomaga, i przeszkadza. Przestrzeń mamy bardzo ciasną, ograniczoną, no ale jesteśmy bardzo blisko i jest, że tak powiem, gorąco. Kobiety Usienkiewicza są beznadziejne. To w ogóle nie są kobiety. Mają jakieś przypadłości? Rodzą bez komplikacji? Wolę za Polską. No tak prawda, u, u Zapolskiej są kobiety z krwi i kości, ale, że tak powiem, tematyka jest y, dosyć wolna. Dobra, Zapolska, ale gdzie jeszcze są w polskiej literaturze kobiety, abstrahując od damskiej literatury? Mm. U Słowaczkiego. U, u Fredry. U Wyspieńskiego. Gram Jurka, Jacek Braczak. Reżysera teatralnego, aktora, niepraktykującego, otoczonego... Obiecującą reżyserką, zmierzającą na studia do egzotycznego kraju, będącego Mekką teatru, filmu i sztuki w owym czasie. Dziś to jest Barbarium. Oprócz nich występuje również przyszły wielki reżyser filmowy i następny reżyser, również aktor teatru, powiedziałbym, eksperymentalnego. Nieoceniona jest pomoc, inwencji Andrzeja Brzoski, który zbudował dla nas pół pociągu, w tym oto studio. Łukasz Lewandowski, który jest reżyserem Schowiska, zaproponował taką konwencję utopienia tego w sosie właśnie takiej realistycznej podróży. Czyli jedziemy do Moskwy, siedzimy w bardzo ciasnym przedziale, na stole oczywiście pojawia się alkohol, pojawia się też herbata, pojawiają się jakieś kanapki. Postanowiłem zainscenizować troszeczkę tę przestrzeń pociągu, a dokładniej przedziału. Jesteśmy właśnie w takiej ciasnej, obudowanej ekranami przestrzeni, a ja siedzę dokładnie w wejściu do przedziału. Czyli tutaj są drzwi, które będą się przesuwać oczywiście w postprodukcji. Wypijmy Kalinko. I twoja kolej na toast Za mężczyzn Nie za kawalerów Bo ci nigdy się z nami nie ożenią Nie rozwodników Bo ci nigdy nie będą znowu dobrymi mężami Wepiej za żonatych Którzy kochają swoje żony A i o nas nie zapomną Brawo Faktycznie zaproponowałem tutaj, no załóżmy taką pociągową biesiadę. Łukasz Lewandowski. No nie było jajek, no to już przepraszam, ale to jest pewna granica, byłaby przekroczona. Ale inne produkty spożywcze były. Było ciasno, co też wpływa właśnie na, na to nasze myślenie, ale też tak to, to myślenie się przekłada na nasze działanie mikrofonowo czy teatralne. No oczywiście tu wszystkim opiekuje się Andrzej Brzoska, więc... Ja nawet nie wiem, co on tu skonstruował, ale jesteśmy tutaj naprawdę na poziomie operatora Jaroszewicza, który konstruował sobie sam Stidikamę i Adama Słodowego, ale Andrzej jest no, niesamowicie kreatywny. Tu jest co chwila coś stworzone, więc prosiłem go, żeby, żeby ta przestrzeń tutaj była możliwie twórcza i chyba była. Na pewno wiem o tym, że akustycznie no, będzie to pociąg. Będzie to pociąg i, i będziemy w podróży cytuję, chciałoby się, żeby ta podróż była długa. Eliza Borowska, Jacek Braciak, Wojciech Rządkowicz i Łukasz Lewandowski. Tego aktorskiego kwartetu posłuchamy w premierowym słuchowisku Pociąg do Moskwy. Zapraszamy już jutro o 22. Za chwilę będzie ósma, y, siódma, przepraszam najmocniej. Na szczęście dopiero siódma się zbliża, a teraz nie kwartet, jak Państwo słyszą, a orkiestra. Prowadzi ją Count Basie. Autopromocja To się czyta Ian McEwen. Co możemy wiedzieć? Przeczytany przez Francisa poemat przepięknie opisywał świat przyrody. Jeśli więc mielibyśmy cenić to, co mamy, wówczas rzeczywiście można uznać, że był to poemat poruszający kwestie zmian klimatycznych codziennie od poniedziałku do piątku o 9.30. Gdzie się podział zaginiony poemat Wieniec dla Vivien? Posłuchajmy, Szymon Kuśmider.